Nowiny 35 tygodnia 2014 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski, jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. Tutaj przy Gałczyńskiego 12, podczas warszawskich otwartych wiki spotkań, które niedługo się odbędą. I jest również z nami Michał Łazowik. Michał, cześć. Witam. A skąd, skąd dzisiaj się łączysz z nami? Dzisiaj z Iławy. Z Iławy. Torun Iława, proszę bardzo. Wędrownik jesteś, jednym słowem. No, a tak się złożyło. Bardzo się cieszymy, że jesteś. Szymon niestety nie mógł dotrzeć do nas, ma jakieś pilne zajęcia, które go odciągają od audycji, chociaż wiedział o tym tydzień już temu. W każdym razie dzisiaj właśnie spotykamy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 podczas warszawskich otwartych wiki spotkań, które no dopiero zaczną się tak naprawdę dopiero po 15.00. Mamy kilka wykładów, no i bardzo dobra wiadomość dla wszystkich, którzy lubią pamiętać, a nie, a nie zapisywać adresy. Mamy adres, subdomenę www.wikimedia.pl. O wiele łatwiej znaleźć stronę warszawskich otwartych wiki spotkań. Dzięki temu mam nadzieję, że ten adres dobrze się przysłuży. Tak, tutaj podziękowania dla zarządu dziękujemy zarządowi. Okazało się, że to wcale nie jest takie skomplikowane, że to bardzo proste jest, wręcz odwrotnie. Tych subdomen można dużo mnożyć, no ale za każdym razem jest to jakaś decyzja, która wymaga, no, chyba jakiej, jakiejś właśnie decyzji zarządu. No i zgłosiłem właśnie taką propozycję po dosyć długiej, jak na taką łatwą decyzję dyskusji <śmiech> okazało się, że... No, dyskusja była faktycznie ciekawa. Padały różne propozycje, no i myślę, że została wybrana bardzo dobra. No myślę, że, że tak, że ta jest dobra. Miał, miał być też była, po, był pomysł, żeby to było www.wikipedia.pl, ale ostatecznie mamy www.wikimedia.pl. Także łatwiej korzystać. Ja już umieściłem go na kilku wizytówkach, takich miejscach, gdzie no, mamy takie butony tutaj, które będziemy rozdawać uczestnikom warszawskich otwartych Wikispotkań. Mam nadzieję, że ta akcja się rozkręci z nowym rokiem szkolnym i, i akademickim też. A dzisiaj w audycji będziemy mówić o tylko kilku sprawach. Wcale nie mamy dużo. Koniec wakacji, widocznie troszkę przystopowały tutaj wydarzenia, które, o których warto mówić, o których które nam wpadają do, do notatek. Notatki znajdują się też na łatwiej, łatwiej do zapamiętania stronie, nowiny.wikiradio.o, nie, nowiny.podcasty.info notatki. I tam szykujemy zawsze tematy, które, o których będziemy mówić. Jeśli ktoś ma jakiś ciekawy temat, to zapraszamy do dopisania go do tych notatek. No i, i można tutaj no, z linkami najchętniej, żebyśmy mogli zobaczyć, co, o czym ten temat jest. No i na dzisiaj mamy zapisanych kilka takich tematów. Przeczytam po prostu listę na początek. Google o projektowaniu stron i ich elementów w kontekście zmian w Wikipedii, bo oni też dużo zmieniają ostatnio. QRpedia o tym powiemy. Lista narzędzi w Wikipedii i na przykład rozbudowane statyki, statystyki haseł. Wiki lubi zabytki 2014. I kolejne nagrania wideo z Wikimani z Londynu 2014. O tym też troszkę powiemy. No i na koniec no, temat z wolnej kultury właściwie, ale mówiliśmy o nim w nowinach i dlatego trudno byłoby teraz unikać tego tematu. Myślę, że warto powiedzieć o tym, jak, jak to fryzjer ostatecznie już ogolił za X. tak Taki jest tytuł artykułu o którym będziemy mówić. No więc od początku Google o projektowaniu stron i ich elementów. To jest coś, co mi podrzucił mój syn. Nie wiem, jak on trafił na to, no w każdym razie dostałem takiego linka i zobaczyłem sobie bardzo fajny dokument. Strasznie strokata ta strona, na której piszą o tym desingu. No tak. I właśnie. Ona, ona już sama w sobie używa tych założeń. Właśnie tak, to jest ciekawe, że ona już spełnia te, te założenia i jest według tych zasad tworzona, o których pisze. Także to jest, można od razu zobaczyć, jak to w praktyce wygląda. No i taki powiedziałbym, bardzo surowy ten, te, te strony są. Takie właśnie, jakie mają być strony Wikipedii. Już niedługo. O czym mówił Brandon Harris? Myślę, że jest ta podstawowa różnica, że podczas prezentacji tych założeń, tego material design, tak to się nazywa, tam zostały wprowadzone dwa główne założenia. Jedno o wprowadzeniu trzeciego delikatnego, ale jednak trzeciego wymiaru do, do wyglądu stron. Stąd te cienie i, i zachowania. W sumie trzy elementy. Drugi element to animacje, czyli płynne przechodzenie pomiędzy różnymi widokami. Także na przykład jakiś przyjmijmy prostokąt, zmniejsza się, a potem z, z, z, staje się kółkiem tego mm -hmm. typu animacje, żeby mm -hmm. przechodzenie pomiędzy ekranami było płynne. I trzecie założenie, które właśnie najbardziej daje po oczach i tak kochwalnie i przynajmniej według mnie jest mm, chyba jedynym tutaj dość takim odważnym wyborem i być może trochę mm, takim, szokującym, który właściwie takim że Wikimedia jednak idzie, można powiedzieć, w odwrotnym kierunku, dlatego że oni kiedy prezentowali ten wygląd powiedzieli, żeby, y, to jest takie angielskie wyrażenie be bold y, i oni właśnie mówili, żeby, y, żeby ludzie stosowali y, te kolory takie agresywne, bardzo kontrastowe, pstrokate i, i mm -hmm. że na tym ma się opierać ten, ten design. No tak, Wikipedia to, co prezentował A Wikipedia zmienia winy w Winterze. dlatego mm -hmm. że właśnie Atena polega na tym, że, że kolorów unikamy jak najbardziej. To bardziej Winter przesady, na razie. Przesady, w mm -hmm. No Winter, tak. tak. Winter, który jest, ma być składnikiem całego projektu Athena, który też się bardzo zmienił od czasu, kiedy ten pierwszy pomysł Ateny został pokazany. Właśnie wczoraj pytał mnie Piotr Gackowski na Facebooku, czy mam nagranie z, z tej prezentacji Brandona Harrisa. No i ja pamiętałem, że miałem to nagranie, ale przypomniałem sobie też, że właśnie to, o czym mieliśmy dzisiaj powiedzieć, są nowe wideo z Londynu i że bardzo dużo tych, tych nagrań wideo jest i coraz więcej się pojawia i bardzo fajnie. No i tak aż się zastanawiałem, czy w takim razie jest sens te nagrania umieszczać w Radio skoro są nagrania wideo, czy może na przykład nie wyciągnąć audio z tego, z tego wideo i umieścić, ale no to, co nagrałem, to, to z czasem zrobię, ale próbowałem właśnie w tych wideo nowych znaleźć no to tą prezentację Brandona znalazłem, ale okazało się, że to wcale nie jest prezentacja Brandona, tylko to jest jakieś 7 minut przerwy nagrane. No bo tam jedna jest strona livestreama, na której działo się wszystko na bieżąco i po prostu po zakończeniu taki został jej stan i tam są nagrania chyba tylko z tej głównej sali. Natomiast y, sporo też nagrań wylądowało na YouTubie. Y, no właśnie, właśnie o tym mówię YouTube mm -hmm. Wikimani i w nim są so, w nim znajdują się nagrania też z innych sal. No właśnie dokładnie o tym mówię. I tutaj wszystkie mają godzina 40, godzina 40, godzina 36, jedna ma 33 minuty 33, a akurat ta prezentacja, o której mówiłem, no miała 7 minut. I jak spróbowałem to wyświetlić, to się po prostu nie wyświetlało, tylko przerwa się wyświetlała. Mhm. Nie wiem, w tej chwili nie mogę tego znaleźć znowu. A tchyna napiszemy, to nie ma na tej stronie, pewnie jest na następnej. Myślę, że zdecydowanie warto wrzucać te nagrania audio, które robiłeś, bo to jednak jest trochę inny odbiór materiału audio i wideo i czasem warto sobie tylko posłuchać. No ja, ja, ja bardzo doceniam też wartość nagrań audio, no bo tego można wszędzie posłuchać, a nie, a nie tylko przed ekranem monitora, no wręcz odwrotnie, nie jest potrzebny w ogóle ekran monitora, żeby posłuchać prezentacji. Tylko warto jeszcze prelegentów na to uczulać, że jeżeli to nie jest konieczne, to lepiej mówić tak, żeby tego nie trzeba było oglądać. No to, to już jest ingerencja w ten wykład i tak się boję zawsze tego, no bo jeśli ktoś przygotował prezentację... Znaczy nie mówię koniecznie przez wykładem, prawda? Tylko no. jak gdzieś rozmawiamy, ktoś będzie coś mówił, tak? To a, no można tak. No mu to, wspomnieć. To trzeba raczej pytania pomocnicze mu zadawać ewentualnie, które, na które będzie musiał odpowiedzieć, a nie pokazać je. To no. tak też czasem próbuję zrobić. No chyba został usunięty w ogóle ten materiał, no może ktoś się zorientował, że że to była przerwa, a nie, a nie, nagranie. No i widzę, że dwie godziny temu też sporo tutaj było już zamieszczonych nowych nagrań, które jeszcze są w obróbce i jeszcze są nie, niedostępne. No i tych materiałów naprawdę jest coraz więcej, także tak przeskoczyliśmy troszkę do tego ostatniego tematu, no ale ja go przesunę tutaj w kolejce, w związku z tym, no właśnie, bo to wiąże się z tymi elementami, które o których mówił Brandon i to projektowanie widać, z jakiś taki nadszedł czas, żeby, żeby, zadbać o wygląd. Google to robi właśnie poprzez ten dokument, który no jest fajny, mi się podoba i założenia te, które z jednej strony upraszczają, ale z drugiej strony, tak jak mówisz, Michał, że, że troszkę idzie to w innym kierunku, bo tu jest dużo kolorów i bardzo tak. agresywnych, to ciekawe są te różnice właśnie w podejściu do designu. Jeśli zobaczymy to, co proponuje Wikimedia, no to to jest rzeczywiście czarno-białe plus ewentualnie szary, Linki chyba zostają niebieskie na szczęście. Na szczęście. Mhm. Ale chyba bez podkreśleń, z tego co pamiętam już. A nie jestem pewien. No, bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Jak ten winter będzie wyglądał. Może uda się, żeby. Żeby to już we wrześniu y, jakoś w wersji, no nie, nie w wersji beta, tylko żeby można to żeby było zobaczyć. I to a propos linków i kolorów, akcji. Mhm. warto zwrócić uwagę, że linki są nie tylko niebieskie, jak to, to przestają się słyszeć. a dlaczego? Y, nie wiem. Ja troszkę sciszyłem, bo byłeś troszkę za głośno ale chyba dobrze jest. Y, Okej, okay. to może ja się podgłośnie na słuchawkach, tu mam słuchawki. Mhm. O, nie wiem. Dobra, no niech tak będzie. Kolory, linki, one mają bardzo istotne znaczenie, bo poza tym, że jest niebieski i czerwony, który widzą chyba wszyscy, to jeszcze jak ktoś sobie może ustawić w preferencjach na swoim koncie, są po pierwsze zielone, które mówią nam o przekierowaniach. Można mhm. też sobie ustawić, żeby w zależności od wielkości artykułu kolor się zmieniał, to znaczy mniejsze artykuły niż mogą dawać na przykład pomarańczowy kolor. Ja sobie coś takiego ustawiłem. Poza tym możemy kolorować jeszcze niki użytkowników, w preferencjach, preferencjach, tak? preferencjach w preferencjach, gadżetach, mhm. tak, jest taka możliwość. Gadżetach, a gadżety to są jakby niezależne dosyć i, i o ile nie zostanie usunięta, to, to by było raczej bez sensu. E, jakieś metadany, które o, mhm. są przy tych linkach, to gadżet zawsze będzie działał. mamy no nadzieję bo... trochę kod poprawić. No właśnie, bo takie zmiany wydają się dosyć gruntowne i poważne w tym wyglądzie z, z stron Wikipedii. Obawiam się, że dużo głosów będzie protestów związanych z takimi zmianami. Jest wielu bardzo użytkowników i to tych, którzy bardzo dużo wnoszą do Wikipedii, którzy są przyzwyczajeni do, do, do, do starego wyglądu i trudno będzie im się przestawić, ale no, mamy nadzieję, że to będzie tak zrobione, że po prostu to będzie zależało od użytkownika, co sobie wybierze. To znaczy, no obawiam się, no, że jakby, może być problem. Jakby nie patrzeć, to jest, jakby nie patrzeć, to jest po prostu kolejna, po prostu, to jest kolejna skórka. Więc zawsze można ustawić sobie inną. No właśnie, Brandon mówił, że to nie będzie skórka. że to nie, <głos> nie będzie. Aha. Ustawić sobie skórkę, owszem, można, ale do na przykład starej skórki już nowe gadżety nie będą działać, bo twórca uzna, że to jest zbyt skomplikowane, żeby je tworzyć. To jest jeden problem. A drugi jest problem taki, jak mówiłeś o tych animacjach, to to jest bardziej wymagające, jeżeli chodzi o sprzęt, i już... Pisał Animacje też... dotyczyły akurat tego, co chce Google i to Aha, nawet okay. bardziej... To jeszcze jest jedna krótka wzmianka co do tamtego dokumentu. On też wprowadza coś, do czego się teraz dąży, czyli jednolity wygląd i, i działanie tej samej aplikacji na różnych platformach. I o ile material design jest jakby wywodzi się jednak z Androida, to jest też biblioteka, która działała y, jako podstawa takiego projektowania aplikacji internetowych. Wtedy aplikacje, bo teraz przeglądarki są naprawdę tak zanosowane, że można pisać nawet gry na przeglądarki. Mm -hmm. I, I chodzi o to, żeby taka y, gracza, aplikacja wyglądała identycznie, y, znaczy identycznie, miała podobny wygląd, ale inne ułożenie co najwyżej ale podobny wygląd i na komputerach, na tabletach, komórkach. Dostępność do tych wszystkich. Taki, to jest taki ogólny, ogólny mm -hmm. trend, który teraz się pojawia, również z systemami operacyjnymi chociażby Ubuntu, które właśnie pracuje nad systemem komórkowym który będzie mo można podpinać na przykład komórkę do monitora i wyświetli nam się pełne zwykłe ubuntu. Mm -hmm. no, właśnie taka o taka tym Brandon jest... też mówił, że, że są trzy, znaczy ja w rozmowie z nim powiedziałem, że są trzy te podstawowe takie wielkości, czyli desktop, komputer stacjonarny w tłumaczeniu, em, tablet, czyli no tablet, po prostu taka wielkość pośrednia i Komórka, czyli mobile. To jest taki najmniejszy format. On powiedział, że oni się do tego nie zamykają, do tych trzech, bo no nie wiadomo, co będzie dalej. Już mówiliśmy o tym, że jest zegarek, który, który też ma przeglądarkę w sobie wbudowaną. A w drugą stronę telewizor. A w drugą stronę telewizor, czy duży ekran jakiś projektora, prawda? To też może być no, miejsce, na którym będzie wyświetlany wyświetlana zawartość. I on właśnie powiedział, że do tego się nie ograniczają w tym projektowaniu Wintera i, i Ateny w ogóle, że chcą, żeby to po prostu działało na, niezależnie od, od urządzenia, na którym będzie się wyświetlać, ale żeby w każdej rozdzielczości wszystkie elementy, które powinny być dostępne użytkownikowi, żeby były dostępne. Czy to będzie ma malutki zegarek, czy to będzie olbrzymi ekran projektora, czy, żeby tak samo były wyróżniane, że to, co jest ważniejsze, jest po prostu bardziej widoczne, a to, co jest mniej ważne, jest mniej widoczne. No ale Google tutaj robi też taką właśnie ikony, które, które są znacznym uproszczeniem. No, wymyślili całą, że tak powiem, cały język ikon, można tak powiedzieć, czyli taką semantykę tego projektowania, że, że na przykład jeśli coś chcesz dodać, to to jest taki plusik w kółeczku, mały plusik w dużym kółku, który no, coś robi, jak się na niego dotknie, że on podskakuje, albo się powiększa, albo można go przesunąć na ekranie. No To, to są takie rzeczy właśnie związane z, z takim myśleniem już też semantycznym. No i też widziałem, widziałem te projekty ikon, które będą w Winter używane, no i one oprócz tego, że, że właśnie są zupełnie niekolorowe, bo są, są, szare. Są czarne. Szare. Te, te, które oglądaliśmy, Brandon nam pokazał później. No tak, chyba link do tego gdzieś uda mi się znaleźć i zamieścić. To były zupełnie szare, ale takie ikonki wewnątrz jak gdyby tekstu, które będą się pojawiać, czy jako takie do przyciskania, takie przyciski. No to tony, one są zupełnie szare. Pewnie będą miały jakieś kolory, ale, ale też pewnie łagodnie to no Właśnie będzie chyba chodzi o to, żeby nie miały tych kolorów. No może, no na, razie nie, na razie nie mają. No na chodzi przykład... o to, żeby zdefiniowany był tylko kształt, a kolory, żeby można było definiować z zależności od potrzeb. Mm -hmm. Pewnie tak. Bo... I to jest problem, który teraz jest omawiany na, na, na liście dyskusyjnym designu. Jak, jak najlepiej zrobić te ikony, żeby były wszędzie wspierane i żeby zmiana kolorów nie była zbyt uciążliwa. Mm -hmm. no nie wiem, czy wy zainstalowaliście, znaczy włączyliście sobie taką funkcję w Wikipedii na górze takiego, takiej belki z użytkownikiem, bo to do tej pory to były Ten. zwykłe linki. Ja sobie włączyłem, to fajnie wygląda dosyć. Ja sobie to włączyłem, a potem czym prędzej wyłączyłem, tak, nie, bo to jest bardzo to dla mnie niewygodne, bo ja chcę mieć te linki na wierzchu, bo ja w nie klikam, a jak one są zwinięte Aha. pod belką, no to jest dodatkowy klik. No ja rzadziej używam tych linków, może rzeczywiście. No ale właśnie tutaj są te szare ikonki, czyli gwiazdka. To są obserwowane i dyskusja też taka szara jest, ciemno szara. No i powiadomienia, które zrobią się czerwone, jeśli jest jakieś powiadomienie. I to bardzo zwraca uwagę, jeśli strona jest rzeczywiście taka czarno-biała, czy tam szaro-biała, że, że coś czerwonego się pojawia. I to fajnie, że to zwraca uwagę. Natomiast te, te, te dwie pozostałe, czyli dyskusja i obserwowane, no na razie nie zmieniają swojego koloru w trakcie. No bo docelowo domyślam się, że jeśli coś pojawi się nowego w obserwowanych, że jakaś była zmiana, to że ten kolor... No tego tej gwiazdki się zmieni, żebym mógł zorientować się, że coś się tam wydarzyło. To znaczy, wydaje mi się, że to wtedy ta gwiazdka byłaby cały czas w, w zmienionym kolorze, bo lista obserwowanych płynie, a nie zmienia się No, no pewnie, jakiś pewnie czas. Pewnie nad tym pracują. Ja mam na przykład niedużo w obserwowanych i, no i tak zdarzają się dni, że w ogóle nic się nie, nie dzieje na tych stronach obserwowanych przeze mnie. To faktycznie masz podwórka. dużo dotyczy pewnie tak. tylko powiadomień, a, a strony dyskusji i lista stron obserwowanych to są zwykłe linki, natomiast są ukryte pod ikonami. Mm -hmm. No więc to pewnie to pewnie nie jest, naj, no, jest najszczęśliwszym wyborem, bo, bo same ikony e, chyba nie wystarczają. No właśnie, i to, i to pewnie. E, a jeszcze tylko też jedna uwaga: dyskus. tabelka to nie jest dodatkowe kliknięcie, bo wystarczy na nią najechać i ona się natychmiast r, e, rozwija. Tabelka? Yy, tabelka, Aha, tabelka, która a, jest tak, na górze. Tak. Mhm. Mhm. Mhm. Już nie trzeba klikać, no to może nie, się zmieniło. właśnie To nie wiem, to potestuję, zobaczymy. <laughs> może właśnie to się zmieniło pod wpływem... Ja chciałbym zwrócić jed, na, na, na jedną rzecz uwagę, żeby... E, Wikimedia chyba stosują taki, taki ogólnie... To widać coś na Wikidata. W, w wypadku Wikidanych to bardzo dobrze działa, że oni mm, wypuszczają y, nowe funkcje szybko, Oczywiście Wikimedia, Wikimedia chyba czasami trochę przesadza, w Wikidanych udało się to nim zrobić tak dość, dość, dość spokojnie i bardzo szybko zbierają feedback od, czyli opinię mm -hmm. użytkowników i, i, i na tej podstawie zmieniają co trzeba. I ja myślę, że jeśli na przykład, Marku, widzisz taką funkcję i patrzysz, że dla Ciebie przeszkadza, przeszkadza ci to, że musisz wykonać dodatkowe, dodatkowe kliknięcie. To, to wystarczy komuś o tym powiedzieć. Możesz oczywiście wyłączyć i poczekać na jakieś rozwiązanie. Nie musisz nawet wymyślać jakiegoś włas, własnego, własnego rozwiązania, tylko po prostu wystarczy im powiedzieć, że to wymaga to. dwóch mm -hmm. kliknięć, zajmuje za dużo czasu, naprawcie to. No właśnie, tylko to Jeśli napisać? będzie wystarczająco takich głosów... A oczywiście wiem, napisać to, to pewnie na... Przysiądę, to oczywiście napisać to pewnie na stronach fundacji. Tak, żeby fundacja po angielsku zrozumiała. Nie można na przykład napisać do mnie, do Matmelexa, do, do, do Tara i ktoś to przekaże. Okej. Okay. A, no właśnie, no ale to nie wiadomo, gdzie to trzeba napisać, mhm. to, to tylko tak możemy... No ja tak już myślałem, bo też słuchałem z poprzedniej audycji tego problemu, myślałem, czy nie stworzyć by takiej rozwiniętej wersji ambasadorów Wikimedia, to znaczy stworzyć strony na, na lokalnych wiki różnych, na każdej wiki lokalnej stworzyć strony, na której można w rodzimym języku, yy, zgłaszać jakieś uwagi i chętne osoby mają tą stronę w obserwowanych i przekazują te, te uwagi, na przykład, tłumaczą i przekazują dalej i, i wtedy oznaczają jako załatwione, że zostało przekazane. No bo tutaj najbardziej pasowałoby zgłoś błąd, no ale to, to tak naprawdę nie jest błąd, tylko... Gorąco popieram no tak. taką, amb takie, taką ambasadę. No ale to wtedy rzeczywiście, co, po lewej stronie by się pojawił taki link, czy co? Znaczy to myślę, że to wystarczyłoby, gdyby to była jakaś podstrona gdzieś podlinkowana Pod, Po prostu jest strona miejsca. zwykła na, na Wikipedii. Gdzie podlinkowana, na właśnie. Właśnie wiki dane mają stronę specjalną, kontakt do, do, do deweloperów. Aha. I na nie można napisać, tylko ona też jest raczej jednolęzyczna. A ja tutaj myślałem, żeby zrobić taki jakby bufo pomiędzy osobami, które... które mają jakieś tam trudności, żeby skontaktować się bezpośrednio z fundacją? Czyli ja czy myślę, że się nie ma co cackać, tylko trzeba pisać po polsku. No, jest w końcu też Google Translator, <głos> są inne narzędzia do tłumaczenia. Zresztą Wikipedia też się tym zajmuje. Pewnie tam też są jacyś Polacy, którzy chętnie by przetłumaczyli, może. E, więc myślę, że to można po polsku pisać. Im będzie więcej takich zgłoszeń w różnych językach, no, tym, no to wtedy ten problem, oni będą musieli jakoś sobie z nim poradzić i hmm. rozwiązać w ten czy w inny sposób. No i często chyba lepiej tak niż wcale. No bo tak Lepiej językowa... jakkolwiek, niż wcale. Najgorsze hmm. najgorsze jest, jeśli ktoś y, zamyka i tego nie mówi, bo wtedy rozumie się takie. Słyszę, wezmę to pod uwagę. Po, części, po części słuszne, po części niesłuszne pretensje, no bo coś nie działa tak, jakbyśmy chcieli. Ale czasami po prostu wynika to z tego, jak ktoś inny używa komputera, czy, czy, czy do czego jest przyzwyczajony. Bardzo łatwo jest jakby, kiedy jest się na przykład deweloperem, wprowadzać swój punkt widzenia i swoje przyzwyczajenia. I, i, y, ciężko jest czasem właśnie wcielić się w skórę kogoś innego i pomyśleć, albo ciężko, albo w ogóle się o tym zapomina, więc taki, takie zgłoszenia są bardzo ważne. Mm -hmm. No właśnie, tylko, tylko nie wiadomo, gdzie to zgłaszać. No, bo no to, to, że do ciebie to, ja rozumiem fajnie, ale to mi, troszkę mi nie wystarcza. Mm -hmm, powinno, to, nie wiem jak. No, yy, może tutaj powinno być gdzieś, ale też nie za bardzo wiadomo, jak. No bo do, do, a jak, dodawać coś do tego menu. No to... A jak masz funkcje eksperymentalne, bo tam to się uruchamia, prawda? to tam chyba były linki do dyskusji, czy one już jest zniknęły. jest dyskusji, link do dyskusji. on prowadzi? On prowadzi na MediaWiki, na angielskojęzyczną stronę. to, no to okej. Okay, no trzeba to, by go nie? zmienić, żeby prowadził myśle uh -huh. gdzieś na nasze lokalne strony. No ja nie widzę tego linku. W funkcjach eksperymentalnych, w preferencjach, no masz nazwę funkcji, masz link informacji i masz link dyskusja. Aha, rzeczywiście, uh -huh. faktycznie. Jak wół, że tak powiem, ja nie widziałem tego, bo to też w innych miejscach tak się pojawia. Właśnie to jest ciekawe, ja też często się łapię na tym, że coś jest na samym środku, a okazuje się, że ja tego nie zauważam. Nie wiem, o co tu chodzi. To no przyzwyczajeni nie jesteśmy, stron. że dyskusje są gdzieś tam po lewej w zakładce, a tutaj te dyskusja tak jakoś na środku strony, tak dziwnie. No ale rzeczywiście no, można to przeczytać w końcu i dotrzeć do tego. Czyli, czyli najprościej z tego korzystać właśnie. No to jest dobry pomysł. To ja chyba będę tak robił po prostu, że będę po polsku pisał do nich. Najwyżej mi napiszą stary, przestań pisać po polsku, bo nic z tego nie rozumiemy. Nie, no ale myślę, że to nie jest aż tak trudno przetłumaczyć. No może, może właśnie przez Google Translatora można tłumaczyć. A może się uda zrobić, żeby Wikimedia wciągnęła taki projekt Tatoeba, kiedyś o nim mówiliśmy. To jest projekt tłumaczeniowy. Mhm. Może to by się dało tutaj jakoś wykorzystać. A to nie słyszałem. To musisz jakoś mi pokazać. To ja go podlinkuję, linka. tak. Mhm. Dzisiaj może podczas warszawskich otwartych Wiki spotkań byśmy sobie zobaczyli. Dobrze, kolejny temat w takim razie po tym designie, o którym będziemy jeszcze pewnie długimi miesiącami dyskutować, bo te zmiany dopiero mają wejść. My sobie tak rozmawiamy, bo już podglądamy, co będzie. Natomiast jak już to będzie, no to wtedy się zaczną dyskusje prawdopodobnie dosyć poważne na ten temat. No Kolejne wideo, to już mówiliśmy QRpedia. QRPedia to jest bardzo ciekawy pomysł na to, jak. no Zresztą w Polsce też realizowany częściowo. Nie wiem, czy zrealizowane, czy realizowane, czy, czy się udało w końcu doprowadzić do tego, żeby gdzieś te tabliczki z fotokodami zaistniały. Nie słyszałem, żeby faktycznie do tego doszło. Słyszałem, że dzieje się coś w tym kierunku. No i miało się dziać na Saskiej Kępie, miało się dziać w Poznaniu chyba, ale tak, no nie widziałem jeszcze zdjęć, bo to, to by najbardziej zapadło w pamięć, że już są, o proszę, zobaczcie, tutaj są zdjęcia już z tego miejsca, gdzie są w ten sposób opisywane opisywane miejsca. Ale właśnie ten, ta qr troszeczkę idzie dalej niż ten pomysł, który był projektem tabliczek zwykłych z fotokodami w Polsce realizow realizowany, bo to jak gdyby, że umieszczamy tabliczkę z fotokodem przy na przykład budynku czy na budynku i możemy go zeskanować sobie komórką i otrzymujemy jakieś przekierowanie do jakiegoś, na jakiś adres strony internetowej. No to jest część, jak gdyby, tej qr bo to jest, to jest dopiero ta, taka podstawowa funkcja. Natomiast druga rzecz się dzieje, bardzo ciekawa, która przekierowuje nas, zależnie od tego, jaki język mamy w komórce zainstalowany, na odpowiednią wersję Wikipedii. Zważywszy na to, jak działają Wikidane, Wydaje mi się to dosyć naturalnym krokiem, że ten język jest wybierany automatycznie z tego poziomu. No tak powinno być i to jest, to jest właśnie wykidane, bardzo robię na to trochę innej zasadzie, one, bo wikidany jednak otwieramy w przeglądarce i one za pomocą yy, przeglądarka, jak kiedyś się otwiera stronę, wysyła informacje o preferowanych językach, które pobiera system operacyjnego, więc jakby ta logika, decydowania, który język, w jakiej kolejności powinien być użyty, to, to tutaj należy do systemu operacyjnego przeglądarki, a mm -hmm. tutaj jednak trzeba, nie wiem, jak to tam jest pobierane, ale to, to musi działać na trochę innej zasadzie. No ciekaw jestem, ale, ale bardzo, bardzo fajny projekt. Widziałem te tabliczki na miejscu, jak byliśmy w, w Londynie. No Niektóre są na takich blaszkach, zrobione z, po prostu z takim dosyć trwałym nadrukiem, grawerem. Inne są na porcelanie, znaczy to nie jest porcelana, tylko taki, taki fajans bardziej niż porcelana, czyli taka no, ceramiczna powiedzmy na, na, na ceramice i są też inne pomysły na różnych pleksji. No, pytanie co jest najbardziej trwałe i co, co, co przetrwa. No, taka, taka płytka ceramiczna, wystarczy ją stłuc i ten kod już nie będzie czytelny chyba, no ale wiadomo, że no wszystko można stłuc i zniszczyć. Nie trzeba się chyba aż tak bardzo tym przejmować. I te ceramiczne chyba ładny wygląd też mają i ładnie się pewnie wkomponowują w, właśnie w miejsca, na które są wklejane. Także myślę, że te pomysły, które mieliśmy tutaj w, w Polsce z QR-kodami, można jak gdyby zastosować w ramach tego projektu QRpedia. I, I może to popchnie troszkę do przodu ten projekt, te, te projekty, które u nas były na Saskiej Kępie i w Poznaniu i może coś wspólnie uda się, jak gdyby no wzbogacają nasz pomysł o, o jakieś takie szczegółowe rozwiązania. Dlatego chyba warto dołączyć się do, do tego pomysłu. Po co wyważać drzwi, które są być może przez kogoś już otwarte. No to chyba wszystko na temat tej qrp Czy macie coś jeszcze do powiedzenia na ten temat może? Tutaj przechodzimy chyba, chyba płynnie do następnego tematu, bo w artykule czytamy, że tworzy statystyki na podstawie uświetlanych artykułów, a tam gdzieś są dalej tak lista narzędzi i rozszerzone statystyki. Mhm, no właśnie. To ta strona mi się bardzo podoba, bo te statystyki, które do tej pory widziałem były ciężko strawne, a ta je prezentuje dużo lepiej. No, zdecydowanie, tylko że ciągle to właśnie nie dotyczy siostrzanych projektów i chyba nie polskich. Chyba dodatku. dotyczy. Znaczy, na pewno do, wyświetla polskie statystyki, na pewno system mówi do mnie po polsku, a siostrzane wydaje mi się, że też wyświetla, zaraz sprawdzę. No, ale jak się otwiera, to Właśnie tą spróbowałem Wikisource i nie zadziałało. Mhm. Może już coś się zmieniło. W sumie, nie, w sumie nie, nie ma powodu, dla którego miałoby nie działać. No niby tak. Bo, bo, bo to, to jest są dane. wszystko jakby, mm -hmm. API to samo jest, czyli dostęp do tych danych. Może nie było jeszcze połączone, jak ja zaglądałem, bo próbowałem chyba. No, ale to wszystko bo po angielsku trzeba by, bo, bo tutaj trzeba by wtedy mm, wpisać ręcznie adres innej wiki, bo pewnie jak tam z góry się kliknie wybierz język, a nie, to jest wybierz... To jest, to jest wybierz język, w którym system ma do ciebie mówić. Masz uh -huh, na górze taką uh -huh. belkę ze skrótami języków. Nie mam. Widzę, widzę, widzę. Nie masz? To nie dziwne. Mam. To później jeszcze obejrzymy to dokładnie. A na który ten link, ten drugi może Na czekać. ten drugi, tak. No to już, aha, są na przykład rozbudowane mhm. statystyki. No bardzo przydatne, bo statystyk często się szuka i, i właśnie no fajnie, że, że są takie pomysły, które generują coś na bieżąco, a nie, że one są ręcznie aktualizowane, bo sporo jest takich statystyk, na które trafiłem, że na koniec lipca na przykład ktoś zrobił, na, na koniec marca. No i chciałoby się, żeby to dalej funkcjonowało, no ale ktoś miał tam konto właśnie na tym Tools WMF Labs i, i ono się prze, przeterminowało i już przestały te statystyki działać. To sporo jest takich miejsc, gdzie to tak funkcjonuje niestety, a to wygląda na, rozwiąza na rozwiązanie systemowe, czyli że to po prostu stale będzie działać. Tak mam nadzieję taką przynajmniej, no zobaczymy. Tytuł strony się po prostu wpisuje i, i .pl, Wikipedia tutaj jest podpowiedziane, że to, żeby szukać w tej stronie. Albo jakiś inny projekt. Licznik edycji, historia edycji strony, utworzone strony, najwięcej edycji. No i tutaj właśnie już te ikonki zaczynają przypominać trochę te, które, które, będziemy, których będziemy używać. Zresztą właśnie ten, ten, design już powoli wkracza do Wikipedii, bo na przykład strona logowania się rejestracji, ona już wygląda tak, tak. według tego, według, no można by powiedzieć, według tego, co, co Google stworzyło, ale tak naprawdę to jest równolegle tworzone przez zespół Wikimedia. I i tam właśnie nad tym pracują, że, że jak się najedzie myszką, to się, się taki ciemniejszy pasek pojawia pod spodem, że zmienia kolor, że jak się kliknie, to coś tam się dzieje, no to wszystko już jest wymyślone. No i tylko zastosowanie na razie jest takie szczątkowe w niektórych rzeczach, które przy okazji się zmieniało, no to, no to można je tutaj zastosować, te zmiany też. I tak największym problemem będzie zaadaptowanie zawartości do tego, do tego, nowego wyglądu. Mm -hmm. e czyli a zawartością jest wszystko, co jest w tej ramce, czyli od zawartością też są no, tak naprawdę wszystkie infoboksy, wszystkie szablony, no szablony mm -hmm. tam nawigacji, czy czy jakieś takie zbiorcze tam, takie, które są na dole, czy mhm. naprawdę wszystko. No Brandon mówił, że, że oni próbują to zrobić tak, żeby tego nie ruszać, to znaczy, żeby nie, nie zmuszać, żeby przez to, że wejdzie Winter, nie zmuszać wszystkich znaczy, do zmiany wszystkich, wszystkich infoboksów na przykład. Tylko, że znaczy, to są... z, z, zmuszenia nie będzie, natomiast jak to będzie wyglądało? Mhm, no, bo są różne bo pomysły. One są, robione, bo one są robione, już teraz mamy mozaikę, ale one są robione, niektóre jeszcze pod... pod pod monobukanie, które pod wektora, i one mm -hmm. jakby są robione tak, żeby wyglądały w kontekście aktualnym dobrze. No w każdym A razie. Co będzie, po dalej co się okaże. Można powiedzieć, że będzie się działo. Będzie się działo, tak, bo to tak się. Można to zderzenie jest. tutaj nastąpi niewątpliwie i, i będą tarcia na pewno. E, no powoli nam się czas zbliża do końca, jeszcze 10 minut, niecałe. Wiki lubi zabytki. Rusza kolejny, kolejny konkurs, już chyba trzeci rok z rzędu? Trzeci, tak. Trzeci rok z rzędu w Polsce, bo w tym roku nie będzie ogólnoświatowej edycji tego konkursu, ale w Polsce jest. Kolejna edycja konkursu Wiki lubi zabytki. Konkurs znany, konkurs fotograficzny przede wszystkim. No i są drobne zmiany, o których mówimy ciągle w, w naszym strumieniu, że zmieniły się zasady konkursu i zasady przyznawania e, nagród. Dzień dobry. A Dzień dobry, witamy Egisa. E, a właśnie, to może jak, skoro ty jesteś tutaj, to czemu ja mam o tym mówić, to może ty powiedz Michał w takim razie, co? Jakie są zmiany w konkursie Wiki lubi zabytki? Pamiętasz? Teraz, jakie, jakie ostatnio weszły nowe zmiany w, w konkursie? No ja pamiętam, że to jest przede wszystkim powiększenie minimalnego rozmiaru zdjęć, które są przesyłane, czy maksymalnego. Minimalne, 8 megapikseli. Mhm. Jest też zmiana, która wprowadza nową kategorię, czyli takie, chodzi nam o to, żeby, żeby do, docierały zdjęcia, których nam brakuje, czyli Czyli nie, nie wszystkich zabytków jakichkolwiek, tylko tych zabytków, no, które nie mają ilustracji. Czyli żeby skupić się raczej na tym, co, co czego nie mamy. Tak jest. I to, było robione... I to było nawet robione na dwa różne sposoby. To znaczy, jeśli się spojrzy w regulamin, można zauważyć dwie nowości. Pierwszą to są nagrody dodatkowe w kategoriach tematycznych zdjęcia a drugą to jest szukanie zdjęć szczególnie potrzebnych, właśnie takich zabytków, których jeszcze nie mamy, a chcielibyśmy je mieć, ewentualnie tam zdjęcie jest zbyt niskiej jakości mm -hmm. i to miała być taka lista przygotowana przez tradycyjnie już bota, który by przeszedł, <coughs> przeszedł się po zabytkach i popatrzył coś na commons, i popatrzył, które tam ha, na przykład hasła nie mają zdjęcia określonego, określonego, z rozmiaru, ewentualnie jakoś inaczej po nazwie zobaczyć. Mm -hmm. To nie jest takie łatwe, bo na commons te zdjęcia potrafią lądować w różnych dziwnych miejscach i różnymi dziwnymi nazwami. No, tak. Wszystkie pliki um, tak lądują tam. Więc no, to jest trudne, tak? Ja sam ręcznie na przykład szukałem, tak testowo chciałem zobaczyć do zabytku, który miał um, hasło sprawdzić, czy on na commons hmm. jest, czy na commons go nie ma. I to nie jest takie łatwe tak naprawdę, no, ale mam nadzieję, że boty sobie z tym wszystkim Nagroda, Nagroda Nobla dla tego, kto uporządkuje commons. Tak, <laughs> dla buciarza, tak. Bo ja też szukałem utworów muzycznych na przykład i <grym> tak, no, wydaje się, że kategoria jest ok, wszystko tam powinno być w tej kategorii, ale no, ktoś nie. nie opisał kategorią utworu, ale on był i cała masa była, okazała się, utworów. No ale mamy tak, mamy najlepsze zdjęcia w kategoriach architektura drewniana, architektura XX wieku i industrialna, postindustrialna, kamienica i pejzaż miejski. W każdej kategorii tematycznej pula nagród wynosi 1500 zł i zdjęć nie trzeba dodatkowo nigdzie zgłaszać. Fajnie, że udało nam się ten konkurs jeszcze zrobić w tym roku. Tak. Jestem bardzo, są bardzo głosy, szczęśliwy z tego powodu. Są głosy, że nie będzie już w ogóle w przyszłym roku konkursu. Jest, jest takie niebezpieczeństwo. Bardzo się cieszę, że się w tym roku udało zrobić, bo to tak nie różne były pomysły, to znaczy, że ta formuła się wyczerpała, czy się nie wyczerpała, to znaczy ja bym wolał ją na wszelki wypadek na pewno wyczerpać, to znaczy, jeśli przez dwa lata z rzędu mieliśmy to pierwsze miejsce w kategorii światowej pod względem liczby za załadowanych zdjęć, jeśli zawsze tam się trafiało coś do tej oficjalnej selekcji, tej pierwszej dziesiątki, mhm. jedno zdjęcie, czy w zeszłym roku, to nie chcę skłamać, to były trzy zdjęcia, czy dwa zdjęcia trafiły się, to znaczy, że jakościowo ten upload też jest jakiś dobry, tak, to nie jest tak, że ci ludzie wrzucają byle co, ale to się podoba i to się nie tylko podoba nam, ale podoba się to też tym jakimś ludziom ze społeczności międzynarodowej. No to znaczy, że robimy coś dobrze, a jeśli robimy coś dobrze, to po co, po co zmieniać? No tak, nie zmienia się wygrywającej drużyny. My mówimy o setkach tysią, tysięcy zdjęć, ale przecież jeśli nawet tysiąc zdjęć byłoby w takim konkursie załadowanych Ta. do Commons, to to już jest Ta. wartość duża, którą... No, trudno pominąć prawda? prawda przez to, żeby powiedzieć, no w tym roku już nie ma konkursu, bo już tylko, tylko 100 tysięcy zdjęć przychodzi, to, to już jest właściwie... Tylko właściwe. 30 tysięcy na przykład. <gry> tak, i, i, no właśnie. I w to... sumie to po co nam to... E, nie, to znaczy więc mm, robimy ten konkurs, zobaczymy jakie będą wyniki. Myślę, że to będzie w dużej mierze ważące, no właśnie, tak? czy, bardzo. Mhm. Czy, czy mamy tendencję silnie spadkową. No, jakąś... Czy udało się zmienić też kierunek, jak gdyby to nasze zapotrzebowanie, żeby prze przeobraziło się w wyniki tego konkursu. Tak. I to ciekawe, czy to się właśnie uda. A jak już będziemy mieli commons pełne polskich zabytków, no to prawdopodobnie będziemy chcieli mieć commons pełne czegoś innego. No, na pewno. no i to jest takie, to jest takie właśnie pytanie, Czego i, no, czego? i no jutro, jutro się kończy konkurs Wiki lubię podręczniki, tak. który jakoś mało medialnego miał przebicia, ale sporo. Ale coś dotarło um, prac bardzo dużo, nie tak dużo jak w konkursie Wiki lubi Zabytki. No bo to taki nasz tutaj, tylko tak. polski lokalny pomysł we współpracy z, z ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Yy, już niedługo będziemy mówić o tym, za tydzień powiemy jakie są wyniki, bo mhm. bardzo ciekawe są i, i bardzo dużo tych ilustracji, o które właśnie z którymi jest problem w, w tych nowych podręcznikach, które mają być na wolnych licencjach, bo głównie ilustracje tam przeszkadzają tak. w tym i, i jest z nimi problem. Ale jeszcze jedna ważna zmiana jest w konkursie Wiki lubi zabytki. Zmiana, która powinna istnieć chyba od samego początku, a wydaje mi się, że dopiero w tej ostatniej edycji została wprowadzona, czyli yy, możliwość przesyłania zdjęć na bardziej li liberalnej licencji Creative Commons uznanie autorstwa. Ja nie wiem, Dlaczego tego nie było od początku? Dlaczego trzeba było tylko na uznanie autorstwa na tych samych warunkach? Nie wiem, jaki był powód takiego ograniczenia. Bez może ideologiczny, ale to <śmiech> trzeba było się spytać, spytać pierwotnego organizatora, tak mm -hmm. No ale, ale w każdym razie już można na tych licencjach uznania autorstwa też umieszczać zdjęcia i też one mogą brać udział w konkursie. Po prostu poprzednio były wykluczane z konkursu, mam wrażenie. Albo może nie było takich zgłaszanych, skoro wszyscy przeczytali regulamin. Tak w każdym razie od 1 września do końca września y, umieszczamy y, zdjęcia, zabytków. Te, które są na listach, albo w ogóle niekoniecznie, zupełnie. Zupełnie nowe zdjęcia, albo te, które ma, wyciągamy z szuflady robione przez cały rok. Mamy mało zimowych zdjęć pewnie, bo skoro to jest wrześniowy tak. koncert, to znaczy wywy tak. konkurs, to, to trochę jest. Y, wiadomo, że Zimowe zdjęcie kojarzy się z zdjęciem mniej reprezentatywnym, tak? Znaczy nie, nie wszystkie zabytki. Mniej widać na nim. Tak. Hmm. Mniej widać, tak, pod śniegiem, czy pod deszczem. tak? więcej widać, bo liście nie zasłaniają A Na przykład ja, liście. Znaczy dobra jest późna jesień? Um, jeśli się trafi na jakieś takie, ostre, ostre słońce. Pytam, no. Pytanie, tak, pytanie to. No właśnie, czy, czy no ale to możemy z, przesunąć ten konkurs na, na grudzień. Mało kto, momencie. mało kto jeździ Więc... w listopadzie po Polsce i no fotografuje to prawda, zabytki. To prawda, to <laughs> dobry termin chyba jest tego konkursu, od 1 do 31 września umieszczamy te zdjęcia i potem czekamy na werdykt jury. Nie wiem, czy komisja konkursowa już jest wybrana, ale wiem, że niedawno jeszcze były, były, prośby o to, żeby się zgłaszać do, do komisji konkursowej. Do pomocy. Do pomocy przy wybieraniu zdjęć. Skład komisji zostanie ogłoszony wkrótce. Tak, już to wisi od dłuższego czasu. Mhm. No i na koniec jeszcze krótka informacja o tym, że Fryzjer ogolił ZAIKS. To już mówiliśmy o tym kilka miesięcy temu, kiedy w pierwszej instancji ten tak. wyrok został ogłoszony. Wszyscy jakoś cieszyliśmy się, że, że można wygrać z Xem, bo przypomnę, przypomnę pokrótce, że, że chodziło o fryzjera, który po prostu słuchał sobie radia w, w swoim zakładzie fryzjerskim, no i ZAX nałożył na niego karę za to, że nie płaci autorom a tak naprawdę ZAX-owi za to, że, że ma włączone radio i, i, i słucha muzyki. I wygrał w pierwszej instancji z Ixem, bo powiedział, że on słucha tylko, tylko to jest tylko dla niego, że to nie wpływa na, na jakość świadczonej usługi. ZAX stwierdził odwrotnie: no, przytoczył bardzo dużo różnych statystyk, że, że jak, jak jest wyłączone radio, to ilu ma klientów? Jak jest włączone radio, ilu ma klientów? No i sąd uznał, że to jest absurdalne żądanie od zx u No i w drugiej instancji, znaczy w tej najwyższej instancji w tej chwili właśnie chyba wczoraj został ogłoszony wynik, znaczy werdykt, że podtrzymał tam. Ten, znaczy, ten werdykt. To jest taka instancja. trochę śliska sprawa, bo sąd tam przynajmniej w tym ustnym uzasadnieniu wypowiadał się na temat tego, czy ten człowiek uzyskuje dodatkowy przychód, mhm. czy nie uzyskuje. Natomiast to jest takie trochę bardzo obok prawa autorskiego, tak? W przypadku prawa autorskiego tak naprawdę nie obchodzi, czy człowiek uzyskuje mm -hmm. dochód, czy nie uzyskuje, tak? W kwestii licencyjnych, no, mm -hmm. znaczy w kwestiach licencyjnych nikogo to nie obchodzi, tak? To jest po pierwsze. Po drugie jest takie niebezpieczeństwo slippery slope, znaczy Wszyscy wiemy, że na przykład galerie handlowe, te tak, wszystkie straszne blaszaki czy betonowe bunkry, w których ludzie robią zakupy, puszczają ludziom muzykę. Mm -hmm. I one puszczają ludziom muzykę po to, żeby ci ludzie kupowali. No, one tego, to nie robią tak, one mm -hmm. tak nie robią tego tak dla, dla żartu czy z dobraci serca. One robią po to, żeby pobudzić klienta, nastroić go pozytywnie, żeby... Wydawał, wydawał, wydawał pieniądze. Pytanie teraz, co wtedy? Tak? Co, co się dzieje z, z tymi no sklepami, które przecież nie sprzedają muzyki? One tylko sprzedają ubrania albo jogurty, albo oddaje się tam rzeczy do szewca w tej galerii handlowej. Tak? A muzyka specjalnie dobierana jakimś trafem leci. Więc no no to zobaczymy, jest, jest to jakiś Zob precedens. Zobaczymy, zobaczymy. I teraz zobaczymy, czy to. W polskim jest prawie nie ma precedensu, no teoretycznie. To znaczy są, ale nie, ma, nie mają skutków. Tak, mhm. nie ma, polskie prawo jest nieprecedensowe. No zobaczymy, co się będzie działo. myślę, że to jest tak naprawdę początek jakiejś takiej wspaniałej serii. serii tak, tak jest. Ra radosnych wydarzeń. tak Ja myślę, że koszulka Ogoliłem za X trochę nie bardzo pomoże, tak? bo to pokazuje trochę też o intencjach tego, tak. to, że mówi coś mhm. wiele o intencjach tego pana. Mhm. E, dziękuję bardzo. Michał Buczyński, właśnie przed chwilką e, kończymy już audycję, bo się nam skończył czas. E, Michał Łazowik, e, gdzie ty jesteś, Michał? Jesteś jeszcze z nami? Halo? już chyba się rozłączył. Jest jeszcze połączenie, tylko chyba coś musi przełączyć. Yy, dziękujemy Ci w każdym razie za udział również. Yy, Marek Mazurkiewicz po mojej przeciwnej stronie. Do usłyszenia. I Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia za tydzień.